Rozdział szósty Terror wojny z terroryzmem Bębny wojny brzmiał od pierwszych lat XX wieku. Biły nieprzerwanie przez cały tamten koszmarny wiek i biją nadal na progu obecnego. A gigantyczny kierdel gojów wszelkich raz państw i kontynentów pręży się w oczekiwaniu na kolejną wojenkę. Po bombie A i jej psychozie zwieńczonej czterdziestoletnią zimną wojną i gwiezdnymi wojnami Reagana, nadszedł czas najazdów już konkretnych. Podbój Bałkanów z masakrą Jugosławii, zniszczenie Iraku, ponowna inwazja na Afganistan. A teraz świat, świat w cudzysłowie, wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na dwanową masakrę Iranu lub Syrii. Niewykluczone, że z udziałem polskich misjonarzy. Do zaatakowania Afganistanu i Iraku była potrzebna apokalipsa 9.11. Masakra wieżowców w Nowym Jorku, zbrodnicza napaść Ameryki na Amerykę. Zniszczenie wież nowojorskich było otwarciem epoki wojny ze światowym terroryzmem. Jest taki znany Żyd globalista, świetnie władający językiem polskim, usytuowany na szczytach rządu światowego, który, jak wiemy, nie istnieje jest wymysłem oszołomów maniaków spiskowej teorii dziejów. Tenże Zbik Brzeziński, bo o nim tu mówimy, oznajmił już w latach 60. Cytat. Wzrosną możliwości kontroli społecznej i politycznej nad każdą jednostką. Wkrótce będzie można prowadzić niemal ciągłą kontrolę nad każdym obywatelem przez utrzymywanie stale aktualizowanych danych komputerowych. Danych, które będą zawierały oprócz zwykłych informacji, również najbardziej poufne dane o stanie zdrowia i prowadzeniu się każdej osoby. Organy władzy będą miały natychmiastowy dostęp do tych danych. Władza będzie skoncentrowana w rękach tych, którzy będą kontrolowali informacje. Pozwoli to na stworzenie tendencji w następnych dziesięcioleciach, prowadzącej do ery technologicznej dyktatury, w której prawie całkowicie będą wyeliminowane istniejące układy polityczne. No proszę, już wtedy starszy i już wtedy najmądrzejszy Zbik wiedział, że światowa populacja gojów będzie prowadzana do mega-łagru bez drutów kolczastych i wysokiego napięcia za pomocą totalnej kontroli jednostki. Oczywiście dla jej dobra, dla jej bezpieczeństwa. Wtedy mógł jeszcze nie wiedzieć, kiedy dokładnie osiągnął to za pomocą światowego terroryzmu, który można będzie zwalczać tylko poprzez całkowitą kontrolę każdej jednostki, każdego obywatela. Zapowiadany wtedy przez Zbiga szybki, by nie rzec wybuchowy rozwój technologii informatycznej w drugiej połowie XX wieku, umożliwił stworzenie globalnego systemu komputerowego do szpiegowania każdego człowieka, oczywiście z wyłączeniem takich jak Zbig i pozostali olimpijczycy, kontrolowanie i zarządzanie nimi w interesie starszych i mądrzejszych krzyżowców nowego porządku świata. Pierwszym stopniem tej kontroli jest monitorowanie migracji. Dalej kontrola dochodów i wydatków, preferencji, poglądów politycznych i religijnych, etc. A to wszystko pod pretekstem poprawy jakości życia, bo przecież nie istnieje ani jeden ludzki fantom, który byłby przeciwny poprawie jakości jego życia. Naturalnie, zwłaszcza przeciwny walce o pokój światowy i bezpieczeństwo. Jak to zapewnić? Istnieje tylko jeden sposób, jeden warunek. Walka ze światowym terroryzmem. Jeżeli walka o światowy pokój i demokrację za pomocą światowej walki z terroryzmem, główną plagą ludzkości, to jesteśmy spokojni. Oni nas obronią przed terrorystami. Przejdźmy do konkretów to nic innego jak budowanie nowego nieładu społecznego o wymiarach tym razem globalnych. Można i należy go bez przesady określić jako globalny obóz koncentracyjny. Formuła terroryzm międzynarodowy jest już od ponad dziesięciu lat stałą mantrą wtajemniczonych w arkana budowy nowego ładu o wymiarze planetarnym, ale bez drutów kolczastych, pod wysokim napięciem. To magiczne zaklęcie w postaci międzynarodowego terroryzmu i jego antytezy. Walki z międzynarodowym terroryzmem stało się czarnoksięską siłą kreującą zbiorowe psychozy od rana do wieczora i dalej, aż po sen. Trwa niewyobrażalne wszechstronne pranie mózgów, powszechne ładowanie ich atmosferą strachu, grozy. Wróg już stoi u bram co już starożytni nazywali tak właśnie. Hannibal Anteportas. Nurkowanie dzieci pod ławki szkolne będzie tak samo skuteczne. Teraz front światowej wojny z terroryzmem przebiega przez każde miasto, ulicę, przez każdy dom. Musimy być czujni w dzień i w nocy. Informować odpowiednie służby antyterrorystyczne z taką samą czujnością, jak w Bolszewi każdy obywatel informował te służby w obronie światowej ojczyzny proletariatu, miast i wsi. Musimy więc być nie tylko czujni, ale solidarni, zjednoczeni w wysiłkach jako obywatele i państwo. Oczywiście państwo globalne, jedyne, już bez narodowości, bez ksenofobii, bez nacjonalizmu. Ten historyczny amok sprowadza się do wspólnego mianownika – Zagrożeni obywatele świata mają do wyboru jedną, zarazem bezbolesną, propozycję. Oddać ich dotąd niezbywalny, powiedzmy górnolotnie, boży depozyt naszej fizycznej wolności w zamian za mityczne bezpieczeństwo. To nie tylko oddanie w depozyt naszej fizycznej wolności. Oni zadbali o złożenie w gigantycznym, niewidzialnym sejfie także naszej wolności duchowej. Otóż to. Duchowej. Na obecnym etapie wojny z terroryzmem nie są kwalifikowane według ich politycznych skutków oraz ich intencji. Jak dotąd idealnym tego wyrazem i miarą był zamach terrorystyczny na nowojorskie mrowiskowce. Skutkował natychmiastowym wyruszeniem USA na globalną wojnę z terroryzmem. W imię tej krucjaty wezwano Amerykanów do poświęcenia ich praw i swobód obywatelskich. Brodaty agent CIA, Bin Laden, kryjący się w jaskiniach Afganistanu i Pakistanu, to właśnie ten współczesny demon, który zdetonował zagrożenie świata i tym samym krucjatę przeciwko cywilizacji łacińskiej. Niewiele mniej potworną serią krwawych prowokacji był szereg zbrodni popełnionych w Rosji, pod koniec sierpnia i na początku września 2004 roku. Były to wybuchy w Moskwie, zniszczenie dwóch rosyjskich samolotów pasażerskich i masakra dzieci w szkole w Biesłanie. Ale my zapytamy, komu to służyło? Kto na tym skorzystał? Kto sterował wykonawcami? Rosjanie, w cudzysłowie Rosjanie, Znają lepiej niż mieszkańcy Europy Zachodniej przesłanki tych zbrodni. Sporo wyjaśniają zeznania szefa moskiewskiego biura stacji telewizyjnej Al-Jazeera. Akrama Huzama. Cytat. Sztab terrorystyczny w Ossetii to druga seria po Nord-Ost konflikcie pomiędzy Putinem a niektórymi kręgami oligarchii. Ale organom ścigania najłatwiej winić za swoją nieudolność machinacje międzynarodowego terroryzmu. Obecnie wiele się mówi o roli arabskich najemników w ostatnich wydarzeniach. Moim zdaniem wszyscy ci ludzie, poczynając od Hattaba, a kończąc na dzieciobójcach w północnej Osetii, nie są niczym więcej niż tylko wykonawcami. I Hattaba, i jego następcę, Abula Walida, całkiem nieźle znałem, Spędziłem cały tydzień w 1997 roku w ich obozie. Już wtedy stało się dla mnie jasne, że ktoś w Moskwie aktywnie im pomagał, zaczynając od otrzymania przez nich wiz, a kończąc na informacjach o ruchach wojsk rosyjskich. Jestem przekonany, że działaniami terrorystycznymi kierują Rosjanie, ale przedstawić na to dowody jest bardzo trudno. To może być z Addis Abeby, z Moskwy, jak i z Londynu. W Londynie na przykład istnieją firmy rekrutujące i szkolące bojowników ze wszystkich krajów i dla dowolnych zadań. Jest tam ogromny biznes. Firmy wynajmują się do planowania i prowadzenia operacji bojowych na całym świecie. A koszt jednego takiego działania może wynosić miliardy dolarów. Hattaba i Al-Walid w branży brali czynny udział, ale klientami byli znani Rosjanie. W zubożałej Republice Czeczeni można obecnie znaleźć dowolną liczbę najemników, w tym i zamachowców samobójców. Przecież matki muszą czymś karmić dzieci. A co do samej Czeczeni, to jej bogactwa przedstawiają osobom łakomy kąsek, z którego łatwiej korzystać pod osłoną niewielkiej wojny. Wyznania Akrama Hulzama nazywają po imieniu tajemnicę systemu międzynarodowego terroryzmu. Potworny akt terroryzmu w Biesłanie w dniach 1-3 września 2004 roku najpewniej został zaplanowany w tym samym miejscu, w którym zrodziła się idea ataków terrorystycznych w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. The Night Bridge Satanistyczne centrum wojny z cywilizacją łacińską zarządza globalnymi procesami międzynarodowych struktur. Rady do spraw stosunków zagranicznych Komisji Trójstronnej, klubu Bilderberg, amerykańskiej School and Bones, Mossadem, CIA, FBI. To światowe elity żydowskich iluminatów oficjalnie nieznane są zleceniodawcami zbrodni posiadającymi własne służby specjalne. Całkowicie bezkarne, bo oficjalne służby specjalne państw są jedynie ich szyldami, co dotyczy w tym samym stopniu służb polskojęzycznych. Nie są kontrolowane przez żadne państwo. Mają ścisłe więzi z podległymi wywiadami innych państw, a te są zarządzane przez marionetkowe figury, z nadania oligarchii międzynarodowej. Takie służby mogą organizować każdą polityczną prowokację kończącą krwawymi masakrami. Następnie zająć się równie krwawym usuwaniem świadków, czego przykładem na gruncie polskim jest seria zabójstw i samobójstw ludzi związanych z zamachem na samolot prezydenta Kaczyńskiego w Smoleńsku. Strona internetowa Stop Syjonizmowi podała w październiku 2011 roku za polską walczącą cały ten krwawy, a bezkarny serial. Pisałem o tych serialach w książkach pod tytułem Ostatni transport do Katynia i Dwa pogrzeby, jeden wstyd. Ale tu również jest potrzebna merytoryczna rekapitulacja, bowiem stuprocentowa niewykrywalność tych zamachów ponuro wpisuje się w bezkarność polskojęzycznych kolejnych nierządów. Ta makabryczna wiliczanka z zerowym skutkiem wykrywalności zbrodni podpowiada przeciętnemu Kowalskiemu, w jakim to państwie prawa żyje. Wspomniane agendy rządu globalnego, finansowane przez banksterów z FED, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ONZ, Grupy G8 i USA na czele, to jedynie kotary, za które nikomu niepowołanemu zajrzeć nie wolno. To prawdziwi władcy globu, prawdziwi prezydenci państw, premierzy, prezesi międzynarodówki finansowej i międzynarodówki komunistycznej. To oni są zbiorowym mózgiem terroryzmu. Ich nikt nie chwyci za krwawe łapy, bo oni działają tylko za pomocą swoich wskazujących palców. Ustanowiona przez ich służby specjalne, globalna sieć terroru jest obecnie kluczowym elementem systemu zarządzania globalnego. Za pomocą tej międzynarodowej siatki realizuje się planowanie i zarządzanie konfliktami, które zwykle rodzą się nagle i wręcz irracjonalnie, nawet w krajach uchodzących za spokojne, leniwe, nudne, poprawne politycznie. Jak Norwegia z jej krwawym brywikiem. System ten posiada dwie warstwy w nawiasie osłony jego niewykrywalności. Po pierwsze, jest zarządzany przez politycznych, militarnych i finansowych władców globu, a więc nietykalnych. Po drugie, jest on wielostopniowy, piramidalny. Rozkazy płyną w dół z nieznanego olimpu tej piramidy. Andreas von Bulow który przez 30 lat nadzorował niemieckie służby wywiadowcze, już jako emeryt uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej bezkarnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym organizowania zamachów terrorystycznych. Powiedział, że wszystkie operacje terrorystyczne są organizowane na zasadzie rosyjskiej matrioszki, wielowarstwowych struktur coraz bardziej wewnętrznych, coraz bardziej elitarnych, aż po ostatnią w środku decyzyjną. Cytat. Na zewnątrz tych matrioszek dla zmylenia widzów, nawet policji, służb specjalnych jakiegoś kraju, istnieją zwykli terroryści szczebla roboczego. Wyższy szczebel to szczebel architektów przygotowujących i zlecających zamachy terrorystyczne w celu zmiany opinii publicznej. Do wyższych szczebli nigdy się Wam nie uda dotrzeć. Głównym zadaniem systemu terroryzmu jest budowa globalnego rządu. Albo, jak się ostatnio mówi, stworzenie kontrolowanego chaosu, czego doskonałymi przykładami są demokratyczne rewolucje w pasie państw północnej Afryki. Zamiast demokratów dochodzą tam do władzy radykalni muzułmanie. Ale ci jednak są na pasku służb specjalnych, głównie CIA i Mossadu, czego kolejnym przykładem są próby zrewoltowania Iranu. Jak doprowadzić narody planety do uległości, posłuszeństwa i apatii? To już ustalono. To już działa. Stworzyć wspólnego wroga, tenże międzynarodowy terroryzm i zjednoczyć wszystkie kraje do walki z nim. A on, ten międzynarodowy terroryzm, jest fenomenalnie sprawny, nieuchwytny. Niby czaje się na każdej ulicy, a jest niewidzialny, nieosiągalny. Dlatego każdego obywatela już od urodzenia należy uznać za potencjalnego terrorystę. Każdy obywatel powinien stać się potencjalnie podejrzany, jak to przyjęto w dyrektywie prezydenta Obamy w pierwszym posylwestrowym dniu stycznia 2012 roku. Taka jest logika budowniczych nowego nieporządku świata. Zamienić ludzkość w stado zakolczykowanych baranów otoczonych przez wilki. W tym dziale pomagają im armie socjologów, znani politycy, przedstawiciele organów ścigania, służby specjalne, dziennikarze, którzy kierują opinię publiczną na fałszywe tory, podsuwając przed oczy i uszy społeczeństw skutki terroryzmu, lecz ukrywają przyczyny i zwłaszcza sprawców. Ich zadaniem jest wpojenie społeczeństwom panicznego, permanentnego strachu i poczucia zagrożenia. Chcą, aby ludzie sami poprosili o otoczenie ich ochronnym kordonem, bez drutu kolczastego, z milionami kamer inwigilacyjnych, z chipami w organizmie, aby bez szemrania zaakceptowali elektroniczne dokumenty z kodem i danymi biometrycznymi, zaprogramowanymi według wspólnego schematu. A jeszcze lepiej, gdyby od razu dali sobie wszczepić mikroczypy identyfikatory. Tak oto na naszych oczach, z naszym udziałem. Pod pozorem wojny z międzynarodowym terroryzmem powstaje daleko już zaawansowany, terrorystyczny reżim nowego typu, skierowany przeciwko miliardom ludzi. Okupacja cywilizacji. Musieli więc zdetonować zbrodnię Ameryki na Ameryce. Zamach terrorystyczny na wieże nowojorskie, po którym największy zbrodniarz tamtych czasów, prezydent Bush Jr. oświadczył. Cytat. Kto nie z nami, ten przeciwko nam. To samo, choć niekiedy innymi słowami ogłaszali że do bolszewicy sowieccy u siebie oraz w powojennej resztówce Polski. Po zbrodni nowojorskiej proklamowano oś zła krajów, które mogą ukrywać terrorystów, mogą mieć broń biologiczną. To Afganistan, Irak, Iran, Libia, Syria, Sudan, Etiopia, Północna Korea i nieoficjalnie Rosja. Rozpoczęło się ekspresowe kreowanie międzynarodowego wilkołaka w postaci terroryzmu. Globalna krucjata antyterrorystyczna wdeptała w ziemię resztki prawa międzynarodowego. Zostało jedynie prawo pięści silnych i najsilniejszych, terrorystów prawdziwej osi zła, jako jedyne prawo arbitralnego zarządzania globalną hodowlą pieczarek. Spotkanie państw grupy G8 w czerwcu 2002 roku w kanadyjskim mieście Canaanakis rozpoczęło się od rytualnych satanistycznych obrzędów i cytat, modlitwy w intencji pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Modlitwy prowadzili indiańscy szamani mieszkający w tej górzystej miejscowości. Potomkowie Indian, Indian w cudzysłowie, których nie zdążyli wymordować potomkowie białych konkwistadorów. Można przypuszczać, jak spora liczba autentycznych demonów w ludzkich postaciach i nieskazitelnie skrojonych garniturach stawiła się na tym misterium nieprawości. Głównym tematem samatu, co oczywiste, stała się walka z międzynarodowym terroryzmem, a także zrównoważony rozwój gospodarczy na świecie. Zatwierdzono decyzję o, uwaga, stopniowym wdrażaniu w całym cywilizowanym świecie totalnego nadzoru zatwierdzono program o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, umocnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa. A działo się to dwa lata po zbrodni tych łotrów na trzech tysiącach pracowników wież i po krwawym najeździe na Afganistan, przygrywce do masakry Iraku pod pretekstem posiadania przez ten kraj broni biologicznej i chemicznej i zaawansowanego programu broni jądrowej. Czerwiec. Tylko rok później, we francuskim mieście Evian głównymi problemami porządku obrad spotkania grupy G8 było ostateczne zniszczenie ekonomicznej i politycznej suwerenności państw narodowych. Przekształcenie ich w pełni lojalne, bezsilne jednostki terytorialne, pozbawione tożsamości narodowej i suwerenności państwowej. Trzecim tematem była koordynacja działań na rzecz stworzenia sieci informatycznej w wielkich strukturach społecznych państw satelickich, wzmożenie starań międzynarodówki antyterrorystycznej i kształtowanie międzynarodowych struktur policyjnych, wprowadzenie opartego na biometrycznej identyfikacji systemu kontroli pojazdów mechanicznych, włącznie z rozpowszechnieniem elektronicznych dowodów tożsamości i technik rozpoznawania obrazów. W nawiasie, ostatni pomysł to czarne skrzynki. Miesiąc przedtem, w maju 2003 roku w Paryżu odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości państw grupy G8. Przedstawiono tam zaawansowane prace nad nową generacją wspólnych międzynarodowych paszportów z kodami osobistymi i innymi parametrami biometrycznego ujarzmiania. Jaki był cel tych nowoczesnych kagańców? Oczywisty. Wstrzymanie przepływu międzynarodowego terroryzmu, terrorystów na świecie. Grudzień 2003. W Genewie odbył się pierwszy wszechświatowy szczyt społeczeństwa informatycznego. Z udziałem ma się rozumieć wielu wybitnych polityków, socjologów i specjalistów wyższych uczelni. Podsumowano tam wyniki okresu przejściowego zmierzającego do rewolucji informatycznej w czasie istnienia rządów zarówno tradycyjnych, w nawiasie, czytaj jeszcze względnie samodzielnych, jak i elektronicznych, czyli dosłownie i w przenośni zdalnie sterowanych. Czerwiec 2004 roku. Następne spotkanie spiskowców antycywilizacyjnej krucjaty. Działo się to na wyspie SA Island w USA. Na podobnej wyspie w grudniu 1913 roku czołowi banksterzy spotkali się dla omówienia skoku na finanse tego kraju przez powołanie antykonstytucyjnego gangu pod nazwą Banku Rezerw Federalnych. Tak się maskowali, że nawet przywieźli ze sobą dubeltówki dla pretekstu polowania na kaczki a było to w rzeczywistości polowanie na finanse tego wielkiego państwa. Na Sea Island podsumowali postępy w dziale tworzenia globalnego imperium za okres minionej pięciolatki. W nawiasie – odpowiednika sowieckiej pięciolatki. Uznano, że proces transformacji państw narodowych w transparentne jednostki terytorialne – w cudzysłowie – transparentne jednostki terytorialne w pełni podległe strukturom ponadnarodowym, nabiera tempa i rozmachu. Glob został podzielony na strefy odpowiedzialności pomiędzy regionalnych zwierzchników poszczególnych kontynentalnych baraków wszechświatowego elektronicznego łagru, nowego wcielenia łagru. Co najgorsze, zaplanowali nowe wydarzenia na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w różnych częściach świata czyli zapachniało krwią niewinnych ofiar w ramach kolejnych zamachów terrorystycznych i dywersyjnych przewrotów. Przyjęto decyzję o wprowadzaniu zunifikowanych globalnych dokumentów elektronicznych z kodem osobistym i danymi biometrycznymi. Działo się to 8 lat temu. Postępy są oszałamiające. Tak oto ponownie potwierdzono wolę budowy jednolitej nadnarodowej globalnej dyktatury. Królestwa Antychrysta w jego dosłownym, apokaliptycznym rozumieniu. I nikt z obecnych tam lumpów nie zaprotestował. Nie było żadnego współczesnego rejtana. Wszyscy zgodnie przegłosowali ten neokolonializm, a tak zwany świat nie dowiedział się o tym globalnym zamachu stanu. O tym, kto rzeczywiście i realnie podejmuje takie decyzje, Mówił kilka lat później słynny polityczny Jasnowic. Osobisty konsultant, psycholog kilku światowej rangi miliarderów. Był nim Antonio Megetta. Cytat. Prezydenci są marionetkami innych. Oni nie posiadają realnej władzy. Rzeczywistą władzę na tej planecie posiadają ci, którzy dzięki komunikacji cyfrowej kontrolują i kształtują całą gospodarkę świata tak, jak im to odpowiada? Zapamiętajmy tę diagnozę jasnowidza, jasnowidza w cudzysłowie, i postawmy ją obok tego, co dzieje się obecnie w dziedzinie tak zwanego globalnego kryzysu finansowego. To pouczająca konfrontacja dla miliardów kowalskich pozbawionych kory mózgowej. Podobnie niewielu zwróciło uwagę na to, że dziwnym zbiegiem okoliczności szczyt G8 w 2005 roku Miał się odbyć dokładnie 7 lipca, w dniu urodzin Jana Chrzciciela. Niestety, rankiem tego dnia w ciągu godziny Londynem wstrząsnęły cztery potężne eksplozje. Trzy w metrze i czwarta rozszarpała piętrowy autobus miejski. Rezultat to 50 osób zabitych, 700 rannych, z których wiele w stanie ciężkim zabrano do szpitali. Ale nigdy potem nie podano, ilu z tych rannych zmarło dołączając do tych 50 zabitych na miejscu eksplozji. W nawiązaniu do bełkotu światowych telewizorni zauważono coś, do czego nie było potrzebne dochodzenie policyjne, a to, że w tym samym czasie przeprowadzono szeroko zakrojone ćwiczenia policji, straży miejskiej i służb technicznych. Osobnik, który podjął się założyć na siebie plecak z materiałami wybuchowymi i wejść do tego autobusu, Przekonany, że robi to w ramach tych ćwiczeń, oczywiście został rozerwany na strzępy. Należy przyznać, że Londyńczycy zachowywali się spokojnie, bez paniki, tak jak zachowywali się ich rodzice i dziadkowie podczas bombardowań Londynu przez lotnictwo niemieckie i pierwsze rakiety V2. Nie było paniki. Nie było nadmiernych emocji. Chociaż życie w centrum stolicy zostało sparaliżowane na wiele godzin. Złoczyńcy zapewnili sobie alibi. Zjechali do Londynu radzić nad postępami wojny z terroryzmem. Terroryści, w sławił terroryści, byli na miejscu. Czekali. Interesujący był podtekst wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Charlesa Clarka. Oznajmił on, że wybuchy w Londynie pojawiły się znikąd, a jego służby nie miały żadnych informacji o przygotowywanych zamachach terrorystycznych. Londyńska policja, wyjątkowo sprawna, jest obiektem zazdrości sił policyjnych całego świata, bo mają to we krwi od pokoleń jako byłe państwo kolonialne. Legiony szpiegów, agentów i donosicieli liczące w sumie około miliona osobników są zaangażowane do nadzoru i podsłuchu w coraz to nowych dziedzinach życia zbiorowego i prywatnego. Samych ukrytych, niewidocznych dla oka kamer jest w Londynie ponad półtora miliona, a od czasu Olimpiady ich liczba wzrosła do ponad 3 milionów. Komentarze wydań specjalnych brytyjskich mediów rozpoczynały się od kilku tych samych, jakby uzgodnionych frazesów. Cytaty Nowy atak na cały cywilizowany świat. Mamy jednego wspólnego wroga – międzynarodowy terroryzm. Tragedia w skali globalnej. Musimy zjednoczyć wysiłki wszystkich krajów w walce z globalnym złem. Dzień 7 lipca Londyn zapamięta tak, jak zapamiętał nowojorski 11 września. Trzeba umieć czytać i słuchać tego, czego oni w takich momentach nie mówią, nie piszą, a powinni mówić i pisać czołowi gubernatorzy świata. Podczas ataku na wieżę World Trade Center, zbrodniarz i kryminalista w roli prezydenta George'a Busha Seniora nic nie powiedział o międzynarodowym terroryzmie. A przecież był to ich atak na Amerykę, na cały cywilizowany świat. Mantra o międzynarodowym terroryzmie nie pojawiła się również w wypowiedziach innych notabli w USA. Wprowadził je do powszechnego obiegu dopiero czołowy mason i sługu z banksterów, brytyjski premier Tony Blair, mówiąc po wydarzeniach z "Cytat. Ten masowy terroryzm jest wyrazem nowego ducha zła w dzisiejszym świecie. Wywodzi się od fanatyków, dla których życie ludzkie nie przedstawia żadnej wartości, a my, przedstawiciele demokratycznych społeczeństw na całym świecie, musimy się zjednoczyć we wspólnej walce w celu wytępienia tego zła. Tak więc Antek Blair wyrecytował stałą mantrę tej walki ze złem w imieniu demokratycznych państw zapewne otrzymał do odczytania gotowy tekst tej mantry i odtąd weszła ona do stałego arsenału wojny z terroryzmem. Ciąg dalszy tych przypadkowych zbiegów okoliczności w tym samym czasie to pojawienie się tego samego dnia, 7 lipca w Londynie, aż za dobrze znanego w Rosji głównego rabina sekty Chabad Lubawicz. Berla Lazara, kumpla premiera prezydenta Putina. Lazar także wezwał przywódców świata do bezlitosnej wojny z terroryzmem. Wojny na wyniszczenie aż do zwycięskiego końca, co niektórym starcom mogło przypominać słynną mowę ministra propagandy III Rzeszy, Goebbelsa w berlińskim Sportplatz zapowiadającego wojnę totalną III Rzeszy już dogorywającej. Jednym z rozdziałów naszej pracy będzie wywiad z Edwardem Hodosem zwierzchnikiem żydowskiej gminy religijnej w Harkowie, specjalistą w sprawach żydohazarskiej sekty Chabat-Lubawicz. Powróćmy do spotkań mafiozów wolnego świata skupionych w mega gangu pod nazwą grupy G8. Zgodnie z programem tego szczytu pojawiły się dyskusje dotyczące rzekomych zmian klimatu. W nawiasie protokół z Kioto. A dalej pomoc dla najbiedniejszych krajów Afryki. Czytaj, ich dalsza okupacja pod pretekstem takiej pomocy. Umożenie długów, rozwój czystej energii w nawiasie atomowej. Zaplanowano także szereg spotkań między prezydentami. Po tragicznych zamachach w Londynie uczestnicy tego sabatu poszli za ciosem i całkowicie zmienili program zjazdu. Podjęto nowe, bardziej agresywne decyzje w zakresie walki z terroryzmem. Prezydent Putin zgłosił projekt specjalnej deklaracji w sprawie zwalczania terroryzmu. Został on jednogłośnie poparty przez uczestników grupy G8. I co więcej, ciągle tego samego 7 lipca odbyło się w Nowym Jorku nadzwyczajne posiedzenie ONZ, gdzie przyjęto podobną rezolucję. Zaiste. Synchronizacja spisku na jeszcze ciepłych zwłokach masakry londyńskiej imponująca. Dodajmy jeszcze, że we wrześniu 2005 roku w Nowym Jorku odbył się podobny światowy szczyt z udziałem szefów wszystkich państw, przedstawicieli nadnarodowych struktur, a także organizacji religijnych. Omówiono tam kwestie związane z nowym systemem zarządzania światową owczarnią. W wywiadach udzielanych przez prezydentów owego 7 lipca powtarzano te same slogany. Cytat. Celem terrorystów jest zaszczepienie strachu w sercach ludzi. Terroryści pragną, abyśmy zaniechali naszego spotkania. Terroryści pragną, abyśmy się odwrócili od budowy demokracji. Będziemy bezwzględnie walczyć z tymi, którzy starają się narzucić światu terroryzm i ekstremizm. Następnego dnia, 8 lipca, przyjęto oświadczenie grupy G8 o walce z terroryzmem. Wśród priorytetów tej totalnej wojny z terroryzmem znalazły się następujące. Raz, przygotowanie szczegółowej konferencji w sprawie międzynarodowego terroryzmu. 2. Zapobieganie przejmowaniu broni masowego zagrożenia przez terrorystów. 3. Tworzenie warunków do przepływu międzynarodowej informacji na temat terrorystów, w nawiasie, czytaj transgranicznego przepływu danych osobowych w celu ułatwienia wdrożenia reform demokratycznych, czytaj przyspieszenia budowy globalnego elektrycznego obozu koncentracyjnego. Wśród innych ustaleń programowych wyróżniła się praca ze społeczeństwem obywatelskim, aby osiągnąć całkowicie odrzucenie terroryzmu przez szerokie warstwy społeczeństwa. Mamy w sumie jak na dłoni dowód, że ataki terrorystyczne to najskuteczniejsza droga do zgody zszokowanych, pogrążonych w traumie społeczeństw, na zamienienie ich w stado baranów z elektronicznymi pastuchami wokół nich i wewnątrz nich. Pojawiły się też, zakłócające ten klangor, akty sprzeciwu Brytyjczyków. Wyłonił się spontanicznie ruch obywatelski, głównie internetowego protestu na rzecz odrzucenia nowych dokumentów z mikroczypami zawierającymi kody osobiste i dane biometryczne właściciela. Podtytuł Podzielimy Rosję Dokładnie tak ruskich pogonią z Krymu i Kaukazu. Konstantin Półtoronin po odwołaniu go z funkcji zastępcy szefa Federalnej Służby Migracji w Rosji w 2011 roku przez duet Miedwiedziew putin tak zwany Miedwie Putów, nabrał głębiej powietrza i odważnie wypalił w gazecie Trud 7. Według niego czyli na podstawie trendów obserwowanych przez niego na stanowisku szefa służby migracyjnej, cytat, Zachód może porozumieć się ze światem arabskim w sprawie przekazania mu kontroli nad terytorium Izraela. Krążą pogłoski o możliwym przeniesieniu na nasze terytorium przedstawicieli grup etnicznych odległych państw, nawet z Afryki i Azji. Istnieje teoria mająca już pośrednie potwierdzenie, że z pomocą Federacji Rosyjskiej światowe elity planują wyciągnąć drzazgę wbitą jeszcze przez Stalina. W celu utrzymania międzynarodowej równowagi, europejskie i amerykańskie władze dogadają się ze światem arabskim o przekazaniu mu kontroli nad terytorium Izraela, a żydowska ludność będzie przeniesiona odpowiednio na terytorium postsowieckie czyli do prowincji krasnodarskiej i być może na Krym, powiedział Półtoronin. Według niego wzmocni to koalicję przeciwko chińskiej ekspansji i pozwoli ustanowić dodatkowe środki wpływu dla zmniejszenia globalnego napięcia w regionie bliskowschodnim. I następny cytat. Ponadto poprzez tradycyjnie islamskie centra będzie można użyć sojusznika w postaci setek milionów muzułmanów mieszkających obecnie w Chinach. W nawiasie nic nowego, piąta kolumna. Indiach, co prawdopodobnie pozwoli opóźnić nabrzmiewający globalny konflikt zbrojny. Konstantin Półtoronin zauważył, że realizacja tego projektu na tle już chaotycznej polityki migracyjnej rosyjskich władz doprowadziła do rozbicia Rosji i wyparcia z niej znaczącej liczby rdzennej rosyjskiej ludności. Cytat. Być może Rosję podzielą na przykład na Uralu albo na Wołudze, gdzie obecnie znajdują się duże skupiska ludności islamskiej. Mogę podać prognozę, że w ciągu dziesięciu lat najbliższych doprowadzi to, do uniemożliwienia wielu przedstawicielom miejscowej ludności prowadzenia normalnego życia i wypełnienie naturalnych funkcji prokreacyjnych. Mówiąc prościej, dzisiaj każda normalna para planująca posiadanie dzieci staje przed wyborem miejsca, gdzie będzie jej lepiej i bezpieczniej żyć, kształcić się i rozwijać – w Rosji czy za granicą. To także dla nas, Polaków, bije ten rosyjski dzwon alarmu. Eksodus hazarski z wrogiego morza islamu palestyńskiego i śródziemnomorskiego wydaje się być całkiem realny. Elity światowego żydzizmu zdają sobie z tego sprawę z każdym następnym rokiem, z każdą swoją następną zbrodnią przeciwko światu islamskiemu. Do Polski cichaczem przybywają, w nawiasie wracają, Niemal każdego dnia watahy żydo z Izraela. Lądują na Okęciu i rozpływają się nie wiadomo gdzie. Tu będzie ich wymarzona judeo Polska, a najpewniej to etnicznie czysta juda Północy z polskimi tubylcami jako ich najmitami. Ale pamiętajmy, że wpierw musi wybuchnąć trzecia wojna światowa zaplanowana przez ich Mesjaszy i świętych cadyków. Wojna islamsko-chrześcijańska. Z tych odmentów wyłonić się może druga ucieczka Żydów na wschód. Legendarny Mojżesz rzekomo wiódł ich przodków przez 40 lat. Teraz pójdzie to szybciej, bo nie pieszo, tylko za pomocą benigów, okrętów, ekspresowych pociągów. Wszak migracje to ich specjalność trenowana od 2000 lat. Ostatnia taka wędrówka, rozpisana na etapy, wiodła w kierunku przeciwnym, ze wschodu na zachód. Zaczęło się już w 1922 roku na mocy porozumienia Piusuckiego, sługusa Żydobolszewickich zwycięzców I Żydowskiej Wojny Światowej nad Carską Rosją i całą zachodnią Europą. Sterowany przez swoją żonę, polskojęzyczną Esterę Szczerbińską, oraz przez jego mocodawców z Żydomasońskiego Zachodu przygarnął około 650 tysięcy żydohazarskich, hazarskich Rosyjskich tzw. Litwaków, nie mających nic wspólnego ani z Polską, ani nawet z polskimi Hazarami, których i tak mieliśmy ponad 3 miliony. Jechali do Polski w ramach porozumienia rządu polskiego i żydobolszewickiego. Jak jechali? Oto relacja pana Stanisława Rekuckiego z Lublina, którą przekazał mu wiele lat po wojnie jego ojciec, były sołdat w elitarnym pułku Leib Gwardii carskiej, dowodzonym przez cara Mikołaja II. Na froncie niemiecko-rosyjskim ojciec stracił oko. Chodził z czarną opaską, która uratowała mu życie, ponieważ bolszewicy uważali go za swojaka. Klęska caratu zastała go w odessie. Postanowił przedzierać się do Polski, nie na wprost, na zachód, tylko na północ, w kierunku Petersburga, aby tam wsiąść na jakiś statek. Szedł trzy miesiące wzdłuż torów. Przeżył wiele dramatycznych chwil, ale doszedł. Tam udało mu się dostać do pociągu repatriacyjnego. Jego staż w pułku gwardyjskim byłby wyrokiem śmierci, ale opaska na oku stanowiła wystarczająca alibi. Mówi pan Stanisław Rekucki, cytat Jechali w 1922 roku do Polski pociągiem składającym się z dwunastu wagonów. Dwa z nich zajmowali Polacy, dziesięć pozostałych sami Żydzi. Próbowaliśmy z nimi rozmawiać, a był na to czas, bo jechaliśmy przez cały wrzesień. Nie było ani jednego Żyda, który by rozumiał polską mowę. Gawary paruski, my nie pani Maju. Kiedy dotarliśmy do Grodna, na Żydów czekały już nakryte stoły z jedzeniem. Nas nikt nie witał. Nikt nam nie dał nawet kromki chleba. Taka była ta nasza wymarzona, wywalczona, odrodzona ojczyzna spod znaku późniejszego marszałka Piłsudskiego. Koniec rozdziału szóstego. Rozdział siódmy jest zatytułowany Ten kryzys to atak sieci.